All right. Rodem spokła nagranie, do końca prawdziwy To proste jak jebanie, zamknięte w sześcianie Jak puszka Pandory, te wersy Ważą grubo ponad tony, mój przekaz dla ciebie To nadziei i promyk, tutaj gdzie szczęście To tylko pozory, czas zapierdala Jak popierdolony, wszystko tutaj ma Swoje dwie strony, często kolory Przypominają rewers, telefon w zastaw I materiał w kredenc, spróbam nagle być że I tak nie potrafię, lepiej chłopaku zmień choreografię To siada na banie, te wszystkie przeżycia Od debili wokół pada kurwica Nie poświęciłbym życia, wiesz ile to znaczy I nie mam zamiaru się komu tłumaczyć gdzie jest kurwa prawdziwość, bo ciałaś prawdziwość jest kurwa prawdziwość Gdzie jest kurwa prawdziwość, bo ciałaś prawdziwość jest kurwa prawdziwość Gdzie jest kurwa prawdziwość, bo jest kurwa prawdziwość Siema, siema, ponoć potrafię opisać to jak jest nie o cukrowej wacie Zajadka, buchy rap, zgubiony zasięg, stres jebany nerwy Nie tyję w pasie, na siłę się pchacie, do chuja zajdziecie Dzisiaj ten rap, wszystkie głośniki gniecie, twoje zdjęcie na tapecie Living the dream, sekwencja wydarzeń, jak jebany film, ha Będę żył, jak będę tego chciał, Wyjebany mam, kurwa, w jakiś chłam idź się tylko do tych się chciał. co mogę ci powiedzieć, kochanie Ściągnij szal, rozgrzejemy się trochę, wytrzymać bez ciebie, kurwa, dłużej nie mogę Lecę samochodem w godzinę szczytu, prawdziwość, to nie gdzie jest kurwa prawdziwości poczaś prawdziwości jest kurwa prawdziwość? Gdzie jest kurwa prawdziwości prawdziwości jest kurwa prawdziwość? Gdzie jest kurwa prawdziwości prawdziwość. <tamcess> prawdziwości <siz>, jest kurwa prawdziwości. <pencess> Chciałaś prawdziwość, prawdziwość Nie leż na chodniku, bo to nie jakieś gówno Wszystkim pazerniakom tu ręce uschną, dziel się równo, zawsze 50-50 Zebka, buchy rap, nalewam łyski, jakieś piski fanek, ja mam na to wyjebane Nie obchodzą mi dziwki, dobra, lecę dalej. Już się dobrze poznam na tych wszystkich fałszywkach To nie gwiazda na niebie, która poddali dali błyski te ujerać pyska zawsze robię jak głównie Dojdziesz do celu, tylko mocno w to uwierz Nawet jak się pogubię wpiszę to w nawigację Potem wątrobe wyślij na transplantację Pirtolę spekulacji nigdy nie tracę diary. cały ten ciężar na pari Wod, żywot mój ukochanych prawdziwość Czy tej bit ludzie Gdzie jest kurwa prawdziwość gdzie prawdziwość gdzie jest kurwa prawdziwość Gdzie jest kurwa prawdziwość, bociaś prawdziwość jest kurwa prawdziwość Gdzie jest kurwa prawdziwość, bo ciałaś prawdziwość, prawdziwość jest kurwa prawdziwość Gdzie pociałe prawdziwość. prawdziwość Czas za tirtalek popierdolony, popierdolony, popierdolony Wszystko tutaj ma swoje dwie strony, swoje dwie strony, strony Mój przekaz dla ciebie to nadziei problemy. To znaczy do końca prawdziwy, do końca prawdziwy. Nie mam zamiaru się tylko urtu maczy, się tylko urtu maczy, się tylko urtu maczy, się Czas, czas, czas, czas. Czas na tyrdalaj, popir dolony, Wszystko tutaj ma swoje dwie strony, swoje dwie strony, swoje dla ciebie to nadziei promy, to nadziei promy. Jeśli to znaczy do końca prawdziwy, do końca prawdziwy. Nie mam zamiaru się tylko urtu maczy, się tylko urtu maczy, się tylko urtu maczy, się tylko urtu maczy, się tylko urtu maczy,